Dwieść numer 247. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoją miłość. Dziękujemy Ci za to, że Ty nie tylko darowałeś, że mogliśmy uwierzyć w to doskonałe dzieło. I że Ty darowałeś siebie na tą doskonałą ofiarę, abyśmy my byli pojednani z Tobą, ale Ty także masz nadal tą pieczę o nas. Ty pragniesz, abyśmy chodzili w tej światłości w tym duchu sprawiedliwości, ale też, abyśmy to swoje życie kierowali przede wszystkim na te cele duchowe, na te cele wieczne, na uwielbienie Ciebie i na uwielbienie Ojca, abyśmy byli zdolni do tego, abyśmy tą Ewangelię głosili tak jak Ty tego sobie pragniesz, ale też abyśmy widzieli ten beznadziejny stan tych ludzi, którzy nas otaczają, aby ta miłość w nas mogła tak jak w Tobie być rozpalona do głębin, aby paliło nas wnętrze nasze, abyśmy nie stali bezczynnie. Abyśmy byli zdolni do tego, aby ogłaszać to wspaniałe zbawienie, które Ty uczyniłeś. Daruj Pan Jezu, teraz tego odpowiedniego słowa, tej zachęty. Abyśmy byli właśnie zdolni do czynienia Twojej woli. Bądź wielbiony z naszych serc. Amen. Amen. amen. amen. Przeczytać kilka wersetów z biblii. Pierwszy z listu do Efezjan. Pierwszy rozdział, czwarty wiersz, począwszy od słowa w miłości. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Dziewiąty wiersz. oznajmiwszy nam według upodobania swego, które postanowił sam w sobie, Tajemnicę woli swojej. Listo galacjan, pierwszy rozdział. 15 wiersz Galacjan 1, 15 Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał zanim się urodziłem. Jeszcze jeden wiersz Objawienia 17, 17 Objawienie 17, 17 Bóg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 nie są dla nas za trudne. To przesłanie jest takie, że Bóg czyni wszystko, co zechce. I na temat suwerenności Boga i tego, że On wszystko najpierw sobie postanawia, a potem realizuje, nikt nie może się temu przeciwstawić. Jest to, myślę, dla nas wszystkich jasne. Nawet jeśli ta Boża wola często jest dla nas niezrozumiała i wręcz bolesna. Ale właśnie temu chciałem się przyjrzeć maksymalnie zwięźle coś na ten temat powiedzieć. Mam nadzieję też, że z tego wyniknie pocieszenie. A więc Bóg wszystko czyni według zamysłu woli swojej jest takie zdanie też u proroka Izajasza 14 rozdział 24 wiersz przysiok Pan zastępów mówiąc jak pomyślałem tak się dzieje i jak postanowiłem tak się staje a więc Bóg jest tym, który ma swoje myśli, plany i je realizuje. I w tych planach, można powiedzieć, zawiera się wszystko. Rzeczy dobre i złe. Bo też i czytamy u proroka, czy dzieje się nieszczęście, którego by Pan nie nakazał. Prorok Amos. Rozdział trzeci, szósty wiersz czy dzieje się nieszczęście, którego by Pan nie nakazał. Albo też nie tak dawno rozważany fragment z trenów, trzeci rozdział. Czy z ust Pana nie pochodzi zarówno złe i dobre? I dalej. Czy człowiek może uskarżać się na karę za swoje grzechy? W naszej wersji jest to troszeczkę inaczej oddane. Na co może uskarżać się człowiek, póki żyje? Co też jest prawdziwym zdaniem, ale tam jednak... Tłumaczenie gdańskie, czy też UBG, idzie za tym, poddaje to troszeczkę w inny sposób. A więc Bóg wszystko uczynił dla swoich celów, nawet grzesznika na dzień sądu. I żaden grzesznik nie może się przeciwko temu przeciwstawić, ani mieć pretensji do Boga. Z tego możemy wyciągnąć ten wniosek rzeczywiście że nic nie dzieje się bez woli Bożej. Także i to nawet, że Izrael poparł za twardiałość, co wiemy też było częścią Bożego planu, aby zbawić nie Żydów. I także potem, kiedy nasłał Bóg narody na Izrael, to mamy księga Habakuka, o tym mówi pierwszy rozdział. Narody o wiele gorsze niż sam Izrael. Chaldejczycy. I kiedy też te same narody, czyli właśnie choćby mieszkańcy Iraku, stanęli na wschodniej granicy Polski, to samo przyszło mi na myśl. Bóg nasłał te bezwzględne narody po to, żeby dać o sobie znać dla bezbożnej Unii, która jest tym odradzającym się zwierzęciem drapieżnym. I to niewątpliwie jest sąd Boży, który nadchodzi. Słyszałem też takie zdanie na temat Australii, gdzie jak wiemy są najsurowsze restrykcje na całym świecie obecnie. Brat mówił o tym, że wcześniej ten kraj nawiedziły straszne pożary. To możemy sobie poszukać w internecie. Rzeczywiście tak było. Pożary, jakich nigdzie na świecie nie było. Tysiące hektarów się paliło. Później przyszły straszne powodzie, potworne powodzie. I teraz przyszły straszne restrykcje. Kościół w Australii praktycznie jest wrózgotany. I myślę, że to też możemy odnieść. Bóg sądzi, sądzi ten świat, sądzi narody, także sądzi swoich ponieważ jeśli dzisiaj myślimy dlaczego życie nagle tak się skomplikowało w Kanadzie, Australii czy w USA to dlatego, że Kościół tam się najbardziej upodobnił do tego świata. Jest to powód, myślę możemy to śmiało powiedzieć, od którego Bóg też pokazuje swój gniew. A więc Bóg wszystko czyni według zamysłu swojej woli, czyni co zechce, i nikt nie może się temu przeciwstawić. Chciałem też podać przykład z Ezechiela, co dotyczy przyszłości. I to potwierdza też ten sam sposób Bożego działania. 38 rozdział Ezechiela. Trzeci Tak mówi wszechmocny pan, oto ja wystąpię przeciwko tobie, główny książę w Mesech i Tubar. Zawrócę cię i włożę haki w twoje szczęki. I wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, konie, jeźdźców, wszystkich wspaniale odzianych, wielki zastęp, starczą i pokleżą. I dalej są inne narody, wymienione. Jest to ciekawe, żeby te narody spróbować odczytać. I podobnie 39 rozdział mówi drugi wiersz I zawrócę cię, i wezmę cię na smycz, sprowadzę cię z najdalszej północy, i przyprowadzę cię na góry Izraelskie i wytrącę miecz z twojej lewej ręki, i sprawię, że twoje strzały wypadną z twojej prawej ręki. A więc Widzimy, Bóg bierze Rosję, bo o to tu chodzi, Rosję, ale też inne narody, ponieważ ten Mesek, Tubal czy też Rosz, w naszym tłumaczeniu pominięte, wskazują wyraźnie na Rosję. I Bóg bierze naród, posyła go w jakieś miejsce i tamten naród też zostanie osądzony. Tak jak tu widzimy właśnie na podstawie tych wypowiedzi, co wcale nie jest takie dalekie, bo przecież wojska rosyjskie dzisiaj są w Damaszku, a więc można powiedzieć już sąsiada Izraela. Dlatego to, myślę, może napawać z jednej strony nas lękiem, z jakim strasznym Bogiem mamy do czynienia i o tym nie powinniśmy nigdy zapomnieć. Z drugiej strony mamy do czynienia z Bogiem, który kocha swój lud. I też na pewno działa dla to co, to, co robi ostatecznie, to wynika z y, tego, że On jest miłością. Bo kiedy jeszcze nie było człowieka, to Bóg był miłością. Kochał wszystko, co stworzył, anioły. Ale kiedy nie było aniołów, niczego nie było, to Bóg też był miłością. Ojciec mił, miłował Syna. Można tak powiedzieć, miło samego siebie. Bóg jest miłością, nawet kiedy jeszcze, czy był miłością, kiedy jeszcze nie było niczego innego, co mógłby kochać. Bóg jest miłością niezmienną. A więc jest Bogiem y, suwerennym. A teraz, żebyśmy y, mieli w tym też y, coś, co dla nas y, jest poszczające, y, tak dla zrównoważenia. Y, y, w pierwszym rozdziale właśnie czytaliśmy w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa, czy też do adopcji. To mówi nam znowu o Jego wyborze, który podjął bez naszego udziału. Bo nie było tak, że myśmy byli i wtedy Bóg pomyślał, no, uratuję ich, albo zaproszę ich do siebie, tylko On już zaplanował, że będziemy e, i tak, by, tak mówiąc obrazowo, wystrugał nas e, z drewna po to, żebyśmy mieszkali w Jego domu. Jest to cudowna rzecz, kiedy o tym pomyślimy. E, I e, po to, żebyśmy byli Jego rodziną. My, którzy jesteśmy z prochu ziemi, a przecież On jest Duch. Bóg jest Duchem, czy tam Nas e, Marne stworzenie bo uczynił swoimi dziećmi, adoptował nas. Właśnie przez swego syna. I to, że garncarz staje się gliną, oczywiście tego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, to tylko w jakiejś bajce może się wydarzyć. Ale przecież Wszechmogący Bóg stał się człowiekiem. I to naprawdę się stało. Ale mało tego, on specjalnie dał się potrzaskać na kawałki, żeby nas, te marne garnki, ratować. <śmiech> Stał się jednym z nas. Upodobnił się do nas. Przyjął ciało i krew, jak dzisiaj żeśmy to czytali. Stał się człowiekiem. I jako ten gliniany garnek też i wstąpił do chwały. Jako synce I to jest właśnie jego, to czytamy, według upodobania woli swojej. On to obmyślił i on to zrealizował. Spełnił to. I widzimy dalej w dziewiątym wierszu, że to było coś, co mu się podobało według swego uznania. Postanowił to sam w sobie. Lepsze tłumaczenie mówi. To jest tak jak malarz, który siedzi przed płótnem i używa akurat takiej czy innej techniki, Albo używa takiej czy innej farby. Albo rzeźbiarz, który... Któremu się podoba tak czy inaczej coś... Y, po prostu... Y, wydłubać. I tak to jest... Y, że... Też i Bogu podobało się uczynić nas... Jego dziećmi. I dalej... Y, przyjdzie czas... I to też jest część Bożego planu. Ta tajemnica Jego woli. Dziesiąty wiersz. Przyjdzie ten moment... Kiedy Chrystus będzie głową wszystkiego, co jest w niebie i na ziemi. Dzisiaj żyjemy w czasie, kiedy tego nie widać. Są ziemscy królowie, ludzkie rządy. Dzisiaj Chrystus nie jest widocznym, panującym. Ale przyjdzie ten czas, kiedy Chrystus będzie panować nad wszystkim, co jest w niebie i na ziemi. Jedna głowa. I tak to właśnie nam mówi dziesiąty wiersz. Co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi żeby połączyć w jedną całość w nim. A więc on jest tym dziedzicem wszech rzeczy, jak czytamy na innym miejscu. To jest coś, co nam Bóg powiedział wcześniej i możemy być pewni, że to się zrealizuje. I ten Boży zamysł często jest myślę, można powiedzieć dla nas trudny. Możemy to powiedzieć na, przykład, na przykładzie Joba, którego spotkało straszne nieszczęście. Stracił dziesiątkę dzieci i wszystko, co miał. I Job mówi, gdybym tak mógł stanąć przed jego trybunałem. Ale kiedy ostatecznie Bóg przemówił do Joba, co jest wyjątkowym wydarzeniem, samo sobie, to Bóg nie mówi tego: Słuchaj Jobie, to szatan spowodował to, chciałem udowodnić Twoją wiarę i pokazać, że Ty wytrwasz przy mnie, nawet jeśli Ciebie to całe nieszczęście spotka. Nie powiedział tego. Bóg w rozmowie z Jobem powiedział: Kto zaciemnia mój plan? Słowami bezmyślnymi. Myśmy powiedzieli: można by się spodziewać, że mu teraz powie, powie, dlaczego tak się stało. Ale nie powiedział. I raczej powiedział, jaki jest wielki. Co stworzył, jak jest doskonały, co stworzył. I z tego mamy taki wniosek, że należy mu ufać, nawet jeśli go nie rozumiemy. I nawet jeśli nie mamy odpowiedzi na każde nasze pytanie. Yy, bo Bóg czyni wszystko ku dobremu Czytamy w liście do Rzymian A to wiąże się Biorąc pod uwagę biblijne Przykłady Na przykład z tym, że Jakiś wróbel pada I ginie, to jest wola Boża Czy to, że Achaszferosz zdecydował o wyjeździe Nehemiasza, aby odbudować miasto To była wola Boża Również to, że Faraon nie chciał wypuścić Izraela, to była wola Boża. To Bóg tak wpłynął na jego serce. Także to, że Izrael był w Babilonie, w niewoli. Czy też to, że Daniel był w lwiej jamie. Także to, że Hiskia zachorował, to także było częścią woli Bożej. Czy też to, że apostoł Paweł trafił do więzienia. Także i to, że ten syn Dawida, który narodził się z Baszewy, zmarł. Ale też i to, że Shunamitka urodziła syna już w starszym wieku. Także cierpienia wierzących są wolą Bożą. I tu mam na myśli choćby te słowa Szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę, a więc Bóg dopuścił do tego i niewątpliwie najbardziej nam znany przykład ukrzyżowanie Pana Jezusa i cała ta droga to była to był Boży zamiar i Boża wola jakkolwiek straszne czy najstraszniejsze wydarzenie w dziejach tego świata ukrzyżowanie było wcześniej zaplanowane i przygotowane na wieki wcześniej i dlatego możemy powiedzieć, że ta Boża wola obejmuje rzeczy, które są dla nas no, niechętnie to przyjmujemy. Myślę, że także obecny czas, kiedy można powiedzieć, że ten niepokój na świecie jest coraz większy napięcie coraz większe i narody są bardzo niespokojne i można powiedzieć, mamy niepewność co do przyszłości. Możemy powiedzieć, nad tym czuwa Bóg. Pan Jezus, kiedy mówił o czasach ostatecznych, to mówił to się musi stać ale to jeszcze nie koniec wydaje się, co to za pocieszenie byśmy chcieli usłyszeć no jeszcze troszeczkę i koniec ale on mówi, nie, ale to jeszcze nie koniec po tym biada nadchodzi następne biada jak czytamy w objawieniu ale to oznacza, że to jest część Bożego planu że to od Boga wyszło i potrzebujemy wołać o Jego łaskę I to też i kieruje moje myśli do tego, że Bóg często wystawia na próbę, choćby o tej próbie słyszeliśmy ostatnio w środę, Bóg wystawił Abrahama na próbę, którą ten Abraham przeszedł. Ale też możemy powiedzieć, próbą było to, że manna była co rano. Druga Księga Mojżeszowa, 16 rozdział. Czwarty wiersz. Na to rzekł Pan do Mojżesza, oto ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba. I wyjdzie lud i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba. Abym go doświadczył, czy chcę postępować według prawa mojego, czy też nie. Więc nie tylko o to chodziło, że po prostu e, pojawiała się manna jak rosa i e, ludzie wychodzili to zbierać, tylko musieli to zbierać codziennie po trochu. Nie mogli nagromadzić, jak wiemy, więcej, bo się zepsuło. W ogóle musieli to zbierać przed wschodem słońca, bo jak słońce wzeszło, to to stopniało. A więc musieli się dostosować do tego, jak Bóg to daje. Inaczej po prostu nie mieli co jeść. Abym Go doświadczył, czy chcę postępować według prawa mojego, czy też nie. To jest też tak powiedziane. 18 wiersz tego rozdziału. Ostatnie zdanie. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść czyli nie było tego mało każdy mógł zebrać tyle ile zje jeden zje duży talerz drugi zje pół talerza każdy mógł zebrać tyle ile zjadł I myślę, że możemy to też odnieść do tego, każdy ma tyle Jezusa, ile chce chcesz mało Jezusa? masz mało Jezusa chcesz mieć dużo Jezusa? masz dużo Jezusa Ponieważ nasz Pan Jezus jest manną. I to działa w ten sam sposób. Jeśli prześpimy poranek, to Jezusa już nie dostaniemy po południu. I jeśli mamy, jesteśmy głodni Boga, to Bóg nas nakarmi. Ale tyle, ile jesteśmy zdolni zjeść. Chodzi o to też, że potrzebujemy codziennej społeczności z Panem, bo to jest powiedziane, żeby nie pozostawiać z tego nic do rana, 19 wiersz. Nie tak, że się nagromadzi na, na tydzień. Trzeba codziennie, po, po trochu można powiedzieć, do Pana przychodzić. Czy codziennie nim się po trochu karmić. A więc jest to próba Myślę, że także dla nas dzisiaj. Pan nas w ten sposób doświadcza. Innym przykładem może być też i to, co spotkało Izrael, kiedy szli przez pustynię. Pan chciał ich doświadczyć także, to czytamy w 5 Mojżeszowej, 13 rozdział, czwarty wiersz, ale też możemy to bliżej zobaczyć na przykładzie Piotra. Ta próba, która go spotkała Pokazała, czego mu brakuje Okazało się, że Był tak śmiały Czy tak zdecydowany Ale kiedy Przyszła próba Zwątpił Nie przyznał się, że zna Jezusa Ale widzimy Pana, który Nawet jeśli Piotr tej próby nie przeszedł to nie znaczy, że go odrzucił. Raczej y, znowu dostał wezwanie paś moje owce czy moje jadnięta. I tak też może być w naszym życiu, że spotka nas w życiu coś, co pokaże, jakie mamy braki. Ale nie w tym celu, żeby y, być dalej od Boga, ale właśnie może być bliżej. Możemy też znaleźć przykład w drugim liście do Koryntian, czwarty rozdział. 16, siedemnasty wiersz. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam ogromną obfitość wiekuistej chwały. Można to rozważyć na kilka sposobów. To znaczy, że na przykład z wiekiem stajemy się coraz słabsi, ale w życiu wiary jesteśmy, czy powinniśmy być, coraz mocniejsi. To jest jeden sposób na zrozumienie tego wiersza. Może być też inny, że jeśli coś robimy dla Pana, to w chwale otrzymamy za to tę, biorąc pod uwagę, nie wiem jak to określić, ten przelicznik, kiedyś Marcin o tym mówił, że to jest duże przełożenie, że dostaniemy wielką zapłatę, bo tuż też jest powiedziane nie tylko przynosi nam chwałę, ten ucisk ale też tu jest powiedziane obfitość chwały ale jeszcze do tego obfitość wiekuistej chwały czyli wiecznej ale więcej, ogromną obfitość wiekuistej chwały, a nawet jeszcze więcej przeogromną obfitość wiekuistej chwały Zobaczmy, jakie jest spiętrzenie słów, żeby spróbować opisać to, co tam jest. Ale też jest inny sens tego wiersza. To znaczy, że nasze fizyczne słabości nasze materialne słabości powodują duchowy wzrost. Że ten zewnętrzny człowiek niszczeje, ale to powoduje to, że jednak ten duchowy wzrasta. Nieraz dopiero w cierpieniu, kiedy przyjdzie jakiś ból, może choroba, może śmierć, może ograniczenie wolności, tak jak to teraz nadchodzi to może spowodować w nas zbliżenie do Boga. Myślę, że to też jest jeden z powodów, dla których Pan czyni to, co czyni. Kiedy tutaj był Harald, powiedział takie zdanie, nie wiem, co Pan czyni. To mnie tak mocno zastanowiło właściwie, co Pan czyni i dlaczego. Może też i Przykładem być Wracając jeszcze raz do przykładu Abrahama Izaaka Że to doświadczenie Czy ta próba pokazuje co miłujemy A co miłujemy Bardziej Na przykład Tam wiemy, że Izaak był synem Którego Abraham kochał Ale z, tego, z tej krótkiej historii Widzimy, że Abraham Bardziej kochał Boga Niż Izaaka Abraham bardziej kochał Boga, niż Izaaka. I tego dał dowód, podnosząc nóż do niego. Jako odwrotne, odwrotną postawę chciałbym podać przykład Heliego, pierwsza Samuela, drugi rozdział, 29 wiersz. Zdania Pierwsza Samuela 2,29. Ty zaś cenisz synów swoich więcej ode mnie to się Bogu nie podobało. Ostatecznie to winno prowadzić do uwielbienia, tak jak Job w tej swojej próbie powiedział, niech imię Pańskie będzie uwielbione. Zaraz na początku tego doświadczenia. I chyba trzeba dopiero to przeżyć, żeby to naprawdę poznać. Ponieważ nieraz myślę, że samo przeczytanie czy usłyszenie czegoś jeszcze nam niewiele daje. Dopiero, kiedy można uwielbić, tracąc coś, to wiemy tak naprawdę, co to znaczy. Ale też jest i... próba, której dla nas nie dosięgnie. Mam na myśli objawienie trzeci rozdział, 10 wiersz, gdzie jest mowa o tym doświadczeniu, który przyjdzie na cały świat e, i że właśnie Pan nas od tego uchroni i to może być dla nas wielkie pocieszenie zanim szatan w otwarty sposób zacznie działać zanim wyraźnie e, będzie działać właśnie przez te e, dwie osoby tylko władcę politycznego i władcę <śmiech> religijnego to Pan nas od tego zabierze. Nie będziemy przez to przechodzić. Będą tacy, którzy będą przechodzić. Ale ci, którzy na nowo narodzili się teraz w czasie łaski, tym będzie to oszczędzone. Chciałbym przejść teraz do Pierwsza z objawienia. Objawienie 17.17. 17. Jest tutaj mowa o królach. O dziesięciu królach. Którzy oddali swoją władzę zwierzęciu. To jest coś, co w pewnym sensie możemy już dzisiaj widzieć, że ku temu to idzie. Pojawia się nacisk w Unii Europejskiej, aby państwa rezygnowały ze swojej autonomii jako państw na rzecz wspólnego rządu, czyli decyzje mają być podejmowane gdzie indziej niż w stolicach konkretnych państw. I widzimy, że tutaj to się konkretnie już w 100% zrealizuje. Tych 10 królów. Oddają swoją władzę królewską zwierzęciu. To czytamy w tym 17 wierszu. Tym zwierzęciem jest właśnie to wychodzące z otchłani, jak napisane w jednym miejscu, a w innym wychodzące z morza. 13 rozdział. To jest ten drapieżnik, który ma drugi wiersz, objawienie 13.2, że było podobne do pantery, to znaczy byśmy powiedzieli zwinny, szybki, nogi jak u niedźwiedzia, a więc. Silny i paszcza jak u lwa a więc bezwzględny Zobaczmy, że potrzebne były aż trzy zwierzęcia, żeby opisać Nie wystarczyło powiedzieć jak pantera Czy jak niedźwiedź, albo jak lew To by było za mało Potrzeba um, trzy drapieżniki, żeby to spróbować wyrazić Myślę, że te nogi już możemy widzieć Kiedyś nie brat o tym mówił, że zwierzę, zwierzę to brat Grabowski mówił, że zwierzę można poznać nawet nie widząc go całego, ale kiedy widzi się nogi e, i tutaj te nogi są jak u niedźwiedzia, więc widzimy bardzo silne struktury. Jest to przypadek lub nie, że herb Berlina to jest czarny niedźwiedź, ale to tylko e, tak przy okazji gdzieś to sprawdziłem. A więc widzimy tutaj, Bóg natchnął serca ich. Bóg natchnął serca ich. Widzimy, że Bóg działa w tej sprawie, bo to jest Jego plan, Jego dzieło. I On chce, żeby zanim Chrystus obejmie rządy, to najpierw diabeł może rządzić. I tak to jest, że cała Ziemia będzie kłaniać się przed tym zwierzęciem. Co jest napisane w trzecim i czwartym wierszu 13 rozdziału. I widzimy, że oni oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. Wiemy, że będzie to krótki czas i maksymalnie 7 lat, wydaje się, że to raczej krótszy czas niż te 7 lat, jeśli chodzi o te rządy. I później przyjdzie Pan Jezus, który będzie, przeczytamy, u Proroka Izajasza, 11 rozdział: chłostał z uchwalca. Izajasz 11 czwarty wieczór od połowy rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika to jest ten człowiek bezprawia jak jest o nim napisane w drugim liście do Tesalonicza. ten który zasiądzie nawet w świątyni wynosząc się ponad wszystko co zwie się Bogiem to znaczy, że nic już nie będzie przedmiotem boskiej czci, a wszelkie możliwe ludzkie działania będą miały się skłaniać do uwielbienia Jego. Ostatecznie jest to pragnieniem szatana, żeby przed Nim się kłaniać. Nawet do samego Pana Jezusa to powiedział, oddaj mi pokój. A więc diabeł właśnie dąży do tego, aby mu oddawać cześć. Ale teraz nie chciałbym zakończyć w taki sposób, żebyśmy byli w jakiś sposób przygnieceni. Aczkolwiek myślę, że byłoby to wielką nieuczciwością ze strony proroków, gdyby nie mówili prawdy. Dlatego też musimy mówić prawdę. Myślę, że też i tak patrząc wstecz, zacząłem się zastanawiać nad, tym, nad obozami młodzieżowymi, że tam większa część to była zabawa. Zabawa, zabawa, gry, atrakcje. Tak pomyślałem, jak to mało przygotowało naszą młodzież do czasów ostatecznych. Ponieważ żyjemy w poważnym czasie i potrzebujemy poważnie zwrócić się do Boga, żeby się ostać. Ale Pan Jezus także żył w złym czasie, w złych warunkach religijnych, politycznych. Ale też to był czas, kiedy kilkaset proroctw spełniło się właśnie w tym czasie co do Jego osoby. Ponieważ tak myślę, że możemy powiedzieć, że Bóg jest Bogiem pokoju i też Bóg daje pokój zawsze i wszędzie. Może dać pokój zawsze i wszędzie. Pan Jezus uczynił pokój. Także czytamy o pokoju w czasie zgromadzeń. Zgromadzeń. Pierwszy do Koryntian 14, 33, to myślę, że to nie tylko oznacza brak konfliktów, bo ostatecznie Pan Jezus nie był pozbawiony konfliktów. Jego życie było wypełnione konfliktami, dzień po dniu. Jeśli wspomnimy życia apostoła Pawła, to on sam też i to mówił, zresztą sam tam Pan zapowiedział, że go tylko czekają więzy i uciski, ale jednak to było życie, w którym Bóg działał. Skutecznie moc Boża działała. Bóg go używał. On był słaby, Bóg był mocny. A więc życie w pokoju z Bogiem to nie jest tylko brak konfliktów, ale życie pomimo tych konfliktów właśnie w Bożym pokoju. Tak jak sam Pan powiedział, na świecie ucisk mieć będziecie, ale fajcie, ja zwyciężyłem świat". Jedna pieśń też mi się przypomniała którą śpiewaliśmy w środę. Tam w jedne, w jednej zwrotce Ofiara Twa pokój nam przyniosła w tym świecie zła. A więc niewątpliwie ofiara Pana Jezusa przynosi nam pokój także w tym czasie, w którym przyszło nam żyć. W wieku, jak czytamy to. W pierwszym liście do korytarza, dziesiąty rozdział, jedenasty wiersz. Chciałem zakończyć słowami z drugiego listu do Desalonicza, 3,16. 16. A sam Pan w pokoju, niech Wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z Wami wszystkimi. powiedział i też i przede wszystkim to w jaki sposób Pan Jezus zrobił tą rzecz kiedy była najbardziej trudna sytuacja na ziemi kiedy Izrael czekał 400 lat na Mesjasza właściwie nie było słowa od Boga a 4000 lat właściwie czekał na Niego to On właśnie stanął na tej ziemi i dokonał tego zbawienia. I każdy myślał, że będzie ratunek, a tu przyszedł może wiedzieć, ten, który przyszedł i gratować ich duszę. Zawsze ludzie myślą odwrotnie niż Bóg myśli. Bóg najpierw zbawia dusze ludzkie, a później, yy, kiedy już tego zbawienia nikt, nikt nie chce przyjąć, to wtedy może wiedzieć, sądzi ludzi. I on. Yy, Właśnie w tej najbardziej trudnej sytuacji, w tym sytuacji, kiedy Izrael był tak rozrzucony i był w niewoli i musiał płacić podatki, on stanął tam właśnie i przyszedł tam, aby ich uratować. Oni tego nie przyjęli, nie poznali i mimo to wypchnęli go z tego miasta królu, i tak bardzo y, tym zawinili i dla nas jest to też y, powód do tego, abyśmy kiedy dzisiaj na tym świecie myślimy, że, y, że możemy y, jakby współdziałać z tymi, którzy są obcego ducha albo z tymi, którzy myślą, że ten świat jeszcze się naprawi że ten świat jeszcze będzie kwitnął i się rozwijał to tylko pozornie. Kiedy przychodzi jakaś, może czas tej, tej pandemii i czas po prostu tego, który mamy na tej ziemi, ten trudny czas, to myślimy, że następny dzień będzie lepszy, a tu okazuje się, że jest gorszy że mamy taką y, swoją własną y, jakby nadzieję na to, że będzie lepiej. Y, ktoś y, klepie kogoś po ramieniu i mówi nie będzie źle. Ale y, jednak mamy Zbawiciela, który za nas swoje życie oddał i On może powiedzieć y, do nas y, jest bardzo dobrze. Dlatego, że ja za Twoje życie oddałem swoje życie. Ja swoją śmiercią zapłaciłem za Twoją śmierć i y, chociaż y, tu mamy trud na tej ziemi to jednak jako dzieci Boże nie mamy być uczestnikami czyichś grzechów i chciałbym tu się wyrazić też do tego wszystkiego co na tej ziemi się dzieje że ludzie wierząci y, jakby y, uczestniczą w tym wszystkim co na tej ziemi się dzieje teraz w tych czasach i myślą, że w jakikolwiek sposób poprawią swoje zdrowie swoje życie, ale nie poprawią dlatego, że to wszystko idzie, może powiedzieć na zagładę, a tym bardziej jeszcze nie mamy być tymi ludźmi, którzy razem z tymi którzy przygotowują czas temu zwierzęciu i podłoże temu zwierzęciu żebyśmy my, może powiedzieć jakby byli tymi, którzy siedzą na tym wozie i razem z tym, można powiedzieć, zwierzęciem jadą na, powiedzieć, w jednym orszaku. Tak to obrazowo chciałem to ująć, żebyśmy, żebyśmy byli odpowiedzialni, kiedy patrzymy na naszego Zbawiciela, który, który w tym najbardziej trudnym czasie wziął krzyż i poszedł na miejsce na miejsce Golgota i to właśnie ma, ma, ma nas cechować, że y, nie y, poprawianie naszego zdrowia, ale, y, może powiedzieć, miłość do Pana powinna kierować nas do tego, abyśmy mogli powiedzieć, że, że to y, życie na tej ziemi po prostu, czy ono skończy się, kiedy mamy 20 lat, czy ono skończy, kiedy będziemy mieli 30 lat, czy ono się skończy, kiedy będziemy mieć 40 lat, czy 50 lat? Co za różnica, kochani? Skoro y, takie małe dziecko, które ma 6 lat, mówi nam, że, że człowiek, który umiera, wierzy w Pana Jezusa, to idzie do, Pana, do Niego, to a my tak kurczowo zawsze się trzymamy, po prostu tego wszystkiego na tej ziemi, to zrozummy podejście naszego Zbawcy, który, który właśnie chce, Abyśmy, czy łatwo nam jest czytać wiersze z listu chyba do Rzymian, czy żyjemy, czy umieramy, Państwo jesteśmy, ale czy stosujemy to w naszym życiu, czy jest to naprawdę naszym celem, naszego życia, żeby właśnie yy, nie tylko to czytać, nie tylko o tym wiedzieć, ale właśnie według tego żyć, czy żyjemy, czy umieramy, Państwo jesteśmy. Dlatego y, chcielibyśmy właśnie w to w naszym życiu stosować i nie myśleć y, niedziela, środa, niedziela, środa. Ale czy celem naszym jest niebo, czy celem naszym jest ziemia? Czy celem naszym jest y, może powiedzieć rodzina, czy celem naszym jest pan Jezus? Czy celem naszym jest y, życie w niebie, czy celem naszym jest y, na tej ziemi być jak najlepiej? On wcale nie musiał za nas umierać. Pan Jezus nie musiał za nas umierać. Zrobił to, zapamiętajmy sobie to dobrze, wyłącznie, wyłącznie dla Boga. Nie dla nas. Nie zrobił tego dla nas, że rozłożył swoje ręce, że poszedł na krzyż, że to wszystko zrobił. Zrobił to wyłącznie dla Boga. A Bóg jeszcze włożył na niego całą winę wszystkich ludzi. To jest prawdą, że zbawił nas, że to zrobił. Ale zrobił to wyłącznie dla Boga. Gdyby żaden człowiek na ziemi nie odpowiedział i nie dał się uratować przez Pana Jezusa, to i tak by był Bóg uwielbiony. Zobaczmy jakże wysoka cena. On bardziej miłował Boga, niż ludzi i my, żeśmy powinni też w ten sposób podchodzić bardziej miłować Boga niż swoją żonę swoje dzieci swoich współwierzących którzy są dla nas tak mili i tak samo i z, z tym dzisiejszym czasem kiedy yy, zastanawiamy się czy jechać na Zgromadzenie, czy nie jechać zarazimy się, czy nie zarazimy to czy Pan Jezus by tak do tego podchodził? Gdyby tak do tego podchodził, to kochani, nie zeszedłby na tą ziemię. A On jednak zszedł na tą ziemię, dał się przybić do krzyża, bo to zrobił właśnie dla Boga. Dla Niego celem było, można powiedzieć, Jego uwielbić. I przy okazji nas zbawić. Myślę, że może niektórzy mają to, myślą inaczej. Że, że po prostu, że Yy, że źle mówię. Ale Biblia nam to pokazuje. Chodźmy nawet i w tym, yy, co zrobił Abraham, co zrobił, może widzieć, Jakub ze swoim synem i tak wielu innych, a przede wszystkim Bóg, który właśnie swojego Syna własnego nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. Tak to prawda. Za nas wszystkich wydał. Bożej tej łączności ze Synem i tego co Bóg zrobił czy Pan Jezus zrobił dla Boga w Biblii po prostu jest bardzo mało widać bardzo mało tego jest widać są naprawdę takie tylko malutkie śladziki przede wszystkim Słowo Boże mówi nam wskazuje na tą ofiarę i na to zbawienie Jego żeby nas zbawić ale są takie miejsca, które nam potwierdzają właśnie choćby nawet modlitwa naszego Pana Jezusa, do swojego Ojca i odpowiedź Boga na Jego modlitwę i całkowite poświęcenie Pana Jezusa wskazuje nam na to, że Pan Jezus na koniec powiedział, wykonało się. Że nikt z ludzi nie mógł tego zrobić, On to zrobił i zrobił to dla Boga. Chcielibyśmy bardziej miłować Boga niż ludzi, bardziej miłować Boga niż Polskę, bardziej miłować Boga niż wszystko, co na tej ziemi jest i choćbyśmy mieli na tej ziemi położyć swoje życie dlatego, że umrzemy na zapalenie płuc, to niech to tak się stanie I, i żebyśmy mogli wypełnić te słowa, że czy żyjemy, czy umieramy, Państwo jesteśmy. o tej suwerenności Bożej i taki fakt z historii bardzo mało znany mnie zaskoczył y, bardzo. Y, nie wiem, czy wiecie, ale w 40, 1948 jak wszystko było dyskutowane, czy ma powstać państwo Izrael, to Wielka Brytania i Stany Zjednoczone były przeciwko powstaniu państwa Izrael i do gry wkroczył Stalin i to Stalin spowodował, że powstało państwo Izrael od strony ludzkiej. Czechosłowacja po II wojnie światowej była krajem, który był w czasie II wojny światowej producentem broni dla Niemców i ta broń była produkowana dla Izraela. To było ogromne przedsięwzięcie państwa socjalistyczne stanęły po stronie Izraela i oczywiście chwilę później znowu stał się największym wrogiem Izraela, bo uznał, że Izrael nie dochował wierności, choć Izrael wcale z żadnych zobowiązań tam nie podejmował. Więc to pokazuje suwerenność Bożą, bo niby przyjaciele Wielka Brytania i Stany zamiast pociągnąć sprawę do końca w ostatnim momencie się zatrzymały i tak jak w Estery księdze było powiedziane jeśli Estera nie wykona tego no to kto inny to wykona? I najmniej, najmniej spodziewana strona. Też słyszeliśmy, że to Bóg y, zmiażdżył Joba. Mamy potre, po, y, potwierdzenie tych słów Hioba, drugi rozdział, trzeci werset, gdzie Pan mówi do szatana. Czy zwróciłeś uwagę na mojego słube, sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący, do, od, stroniący od złego. Trwaj jeszcze w swojej pobożności. I teraz te słowa... Chociaż Ty mnie podburzyłeś, abym Go bez przyczyny zgubił. Czyli za wszystkie te y, ciężary, jakie niósł Chiop, Bóg osobiście na siebie bierze y, odpowiedzialność, decyzyjność w tym zakresie i w czasie rozmowy z diabłem, z szatanem, wprost mówi: Ja Go zgubiłem. Na podstawie tego, Twojego podburzenia. Dla nas jest to zachęta, bo jeżeli słyszeliśmy, że diabeł sobie wyprosił coś u Boga, tutaj też widzimy działanie diabelskie w relacji z Bogiem, to o ileż my, którzy jesteśmy mili Ojcu, stając ku modlitwie, mamy uprzywilejowany taki stan, że możemy prosić Boga i liczyć na to, że on zadziała. Skoro największemu przeciwnikowi Bożemu on również czasami idzie na rękę. I jeszcze co do tej, faktycznie my jako chrześcijaństwo mamy tą słabość, że zapomnieliśmy o swoich korzeniach. I dzieje apostolskie, 16 rozdział, gdy uczniowie poszli tam głosić Ewangelię, to jest taka kwintesencja, centrum tego, co się, czym my się różnimy. 20 werset od 16, 16 rozdział dziejów. Tutaj oni zostali stawieni, uczniowie, przed sądem. Stawiwszy ich przed pretorów, rzekli, i teraz przysłuchajmy się temu oskarżeniu, Ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam jako Rzymianom przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarowszy z nich szaty, kazali ich siedz rózgami słyszeliśmy. Rzym ma dwie nogi. Wschodnią i zachodnią część. Wschodnia to jest właśnie ta związana z Bizancjum i pogrobowcami Bizancjum, Rosja i wszystkie zależne od Rosji satelity. Druga noga to jest ta związana właśnie z zachodnią Europą. I to zwierzę jeżeli patrzymy na politykę, to choćbyśmy byli, nie wiem jak mało spostrzegawczy, spojrzymy wstecz 200 lat temu, 500 lat temu. Zawsze było tak, że Niemcy z Rosjanami, prawa noga z lewą nogą, zawsze doszła do, do różnego rodzaju ustaleń. I też wszystkie kraje są jakoś zależne od tych, krajów. Czy to Rosja z tymi krajami, na których ona wpłynęła aż do granic? Przecież wiemy, że Rosja miała kiedyś Alaskę, czyli kawałek Stanów Zjednoczonych. A Stany Zjednoczone z kolei to jest nic innego jak kawałek Europy, Imperium Brytyjskiego. Wszystkie kolonie Holandii, Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, to wszystko jest jedna z tych dwóch nóg. Albo prawa albo lewa. I to jest właśnie to, że nie ma obyczajów chrześcijańskich, które miałyby cokolwiek z tym wspólnego. To jest... My głosimy obyczaje, których im nie wolno zachowywać. Oni tylko na chwilę politycznie przyjęli pewne chrześcijańskie zachowania, bo były im wygodne. Bo przydały im się, a to politycznie, a to pod hasłem ewangelizacji podbili Amerykę Północną i Południową, mordując tamtych ludzi. A to pod hasłem y, Świętej Wojny y, opanowali terytoria, które były y, innych wyznań, czy to hinduizmu, czy buddyzmu, czy mahometanizmu. To tylko jest taki listek figowy, żeby y, po prostu jakoś się usprawiedliwić i wybielić. A w momencie, gdy to jest niepotrzebne, momentalnie wracają do swoich europejskich korzeni. Czyli tak jak dzisiaj widzimy, wszystkie możliwe zepsucia wracają. I jeszcze lekcja z drugiego Tesaloniczan, pierwszy rozdział. To jest tutaj pokazane, jak Paweł pisze do Tesaloniczan. od połowy czwartego.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 się zacznie po pochwyceniu, po zabraniu chrześcijan z ziemi, będzie odpłatą za prześladowanie. Nie ma nigdy w całej historii 1900 lat chrześcijaństwa, żeby był choć rok bez prześladowania chrześcijan. Geograficznie to się tylko zmienia. A to byli najpierw prześladowani w Judei, no to uciekli z Judei. Potem byli prześladowani tam, gdzie uciekli, potem uciekli gdzie indziej. Byli prześladowani w Europie, uciekliśmy jako chrześcijanie do północnej Ameryki czy do innych zakątków świata. W zasadzie najpierw byli uciekinierzy przed prześladowaniami, a dopiero potem za nimi kroczyła ta diabelska cywilizacja Cesarstwa Rzymskiego. I to jest właśnie to, że Bóg na to patrzy w ten sposób, że to będzie odpłata za te dzisiejsze prześladowania wierzących, bo one też w jeszcze większej skali niż kiedykolwiek cały czas się odbywają. Prawdziwi wierzący cały czas są prześladowani. I to, że my mamy tu względny spokój w Europie, zawsze tak było, że były obszary, gdzie troszkę było spokojniej z prześladowaniami i miejsca, gdzie te prześladowania były na najwyższym poziomie prześladowań. I teraz dalej tak jest. Geograficznie, jeśli się popatrzy, to z punktu widzenia historycznego nigdy tylu chrześcijan nie było prześladowanych, co dzisiaj. Ale to właśnie tak jest, że pochwycenie przerwie to. Wszyscy wierzący w Pana Jezusa będą zabrani z oblicza ziemi i za chwilę potem od razu przyjdzie odpłata. Jeden z komentatorów powiedział, że jeśli Bóg gniewa się na ludzi, daje im jako władców głupich, rządzących. I ten świat dostanie bardzo głupiego, rządzącego, którego Pismo nazywa wyrzutkiem, któremu nikt nie powierzy godności. To niektórzy próbują z niego robić jakąś inteligentną osobę i tak dalej. Ja bardziej, jak czytam te słowa, wyrzutek który przyjdzie we własnym imieniu to raczej widzę kogoś podobnego do u nas jest lektura w liceum Kariera Nicodema Dyzny to będzie po prostu taki człowiek według mojego osądu że każdy trzeźwo myślący powie no coż za wyrzutek, jemu nie można nic powierzyć bo wszystko pójdzie nie tak ale mimo to on będzie rządził i będzie odbierał najwyższe honory. Cała ziemia w tym upodleniu pójdzie w podziwie za wyszutkiem. Cóż za wstyd. Z nadzieję Izraela to cechą charakterystyczną, zanim przyjdzie sąd, możemy z Księgi Jeremiasza 28 rozdział, 15 wiersz i 29 rozdział, 31 wiersz, słowo Boże pokazuje nam, że przyjdą prorocy, którzy wy, będą wywoływać fałszywą ufność. Niestety w dzisiejszym chrześcijaństwie jest to zauważalne coraz częściej. Na początku, tak jak Zbyszek wspomniał, w krajach anglosaskich, Stany Zjednoczone, Kanada. Ale niestety to się zaczyna też i w Polsce. A więc mamy słowo Boże, osądzajmy te rzeczy i nie dajmy się włożyć fałszywą ufność. Есть, все, все, So Ostrumenie Boże. Co? 70. 170. A trzy. No so Minął. I dziękujemy Tobie za to, że możemy właśnie żyć jeszcze w tym cudownym czasie łaski, ale również w czasie, kiedy się Twoje słowo wypełnia. I dziękujemy Tobie za to, że możemy też widzieć, że jest to już ten kończący czas łaski, że Ty wnet poślesz swojego syna ponownie na tą Ziemię aby zabrał owoc swoich mą, cierpień, twoje dzieci naswojonych, abyśmy byli zachowani od godziny próby, pod godziny zła, jak to na tą ziemię. Dziękujemy Tobie, drogi Boże, za to, że to wszystko się może dziać, że to wszystko możemy oglądać i że również daruj aby nasze serce jeszcze bardziej pragnęły Ciebie, pragnęły tego syna, pragnęły spotkania się z nim i abyśmy też ciągle pragnęli, już być w Twoim domu. Drogi no, Boże, dziękujemy Tobie za to uratowanie. Dziękujemy, aby jeszcze wielu z naszych bliskich, znajomych, członków, rodzin mogło się ratować, aby nie musieli na wieki cierpieć w tym odręczeniu, o Twojej miłości w tych ciepłościach, w tym uchłonie Panie Jezu, dary, aby też i to było też motywem do działania w nas samych, że wiedzą, że ten czas się kończy, abyśmy jeszcze więcej więcej chcieli Tobie służyć I przez mówienie ludziom, rozdawanie kalendarzy czy literatury, to położ nam w tym. Ja bądź uwielbiony, może w Twoim synu, w naszym Zbawicielu. amen. Amen! Amen! zapraszam. jest, to jest, to jest, to jest. Środa, godzina 18, jeśli pan pozwoli. Słucham, Marcin, może się zamienimy. Marcin. nie to tutaj byśmy byli. być. Może tutaj nie, Słuchanie młodzieżowe w kuchni.